Witamy w szóstym odcinku chińskich podcastu, który nie boi się trudnych tematów około mangowych. Jest ze mną mieszko. To ja. To ty i Paweł. Zdasz, się tym Mieszko. Mówiłeś, że masz przygotowany na dzisiaj temat około mangowy. Mam te temat około mangowy. Znaczy właściwie temat mangowy. Eee, w dniu dzisiejszym. Właściwie. Nie wiem, czy mam mówić, który dzisiaj dzień, ale nie jest to istotne. Każdy sobie pewnie może sprawdzić, kiedy to nagrywamy, jak wejdzie na fanpage danego wydawnictwa. Wydawnictwo Studio Edge oznajmiło, iż no ich wizyta w Japonii przyniosła pierwsze owoce. I w roku 2015 ukażą się dwie nowe mangi. Jedna to będzie trzytomowa komedia szkolna. To właściwie, patrząc na profil Studio Edge, mnie wcale nie dziwi, z drugiej strony nie interesuje. Ale bardziej mnie ciekawi ta druga opcja, czyli dwutomowa, jak na razie, seria, która cały czas wychodzi, ale Studio radzi no raczej nie zdradza tytułu, dwa, że nie chce nawet dawać żadnych konkretnych podpowiedzi, bo ponoć ta seria ma tak charakterystycznych bohaterów, że możemy odgadnąć bardzo szybko i ogłoszenie kolejnego nowego tytułu ma nastąpić już w tym tygodniu. Akurat Studio RG. Więc jakby idealnie pokrywa się serią, którą, którą będziemy omawiać w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku. A z drugiej strony ta dwutomowa seria. No ja mam nadzieję, że to będzie. Coś sejnym like mimo wszystko, zwłaszcza, że profesji już wyszło studio G w tym momencie nie ma żadnego wychodzącego Seinena w swojej ofercie. Ja bym bardzo chciał. Zwłaszcza, zwłaszcza, że napisali w komentarzach, bo jedna osoba napisała, że tytuły, które Studio DG wydaje są przereklamowane i tak dalej, no, ale Studio DG napisało, że jeden z tytułów może trafić w jego gust, czyli trafienie w gustu malcontenta mangowego z reguły oznacza coś nowego. Tak mam wrażenie, bo z reguły ludzie narzekają, jeżeli to nie jest coś takiego nie wiem, bardziej ambitnego. No więcej by się przydało, to prawda. Także ja jestem, ja jestem optymistycznie nastawiony, mam nadzieję, że e, Studio RG pozytywnie zaskoczy. No i cóż, czekamy, czekamy. Mi wystarczy nam pozostaje tylko czekać. Ja patrzę na profil Studio RG już mnie zaskoczyli, bo wydają Adventure Time. A tak, to jest też news z zeszłego tygodnia. Wychodzą poza mangi. No ale oni już e, jakiś czas temu zaczęli trochę e, jakby wyciągać dłoń w stronę komiksu, tak? Po, Pierwszym krokiem było to, że na JatTapel zostały wprowadzone no sprzedaż komiksów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że jakby wydawnictwo Studio G założyło magazyn Smash, który właśnie miał tyczyć się tematyki około komiksowej. No teraz jest jakby chyba krok trzeci, czyli wydanie Adventure Time. serii no, mimo wszystko, co by nie mówić, niezwykle popularnej. Myślę, że się sprzeda, aczkolwiek ja nie kupię. Raczej. Nie jestem fanem tego czegoś. się wszyscy tak bardzo podniecają. O, Znaczy, to jest, według mnie to jest dobry tytuł, żeby właśnie rozkręcić komiksową działalność, tak? Bo... Jakby anów... wydali, jakby wydali komiksy z cyklu Avatar, to bym kupił. Ale myślisz, że one są tak dobre jak seria? Ponoć są dobre. I ponoć bardzo fajnie łączą pomostem właśnie serię Awatara i Kory. Ponoć warto. No i wizualnie są bardzo nice z tego co słyszałem. No ja też nadrabiam, nadrabiam, ale powoli idzie. Taka ukryte sugestia, tak? No. Ale wróćmy do tematów bardziej japońskich może. Nie no to mimo wszystko jest temat związany z naszym fandomem, no w końcu to jednak studio JG. No. no. E Miło, miło widzieć, że nasze wydawnictwa rozwijają się, ale o tym właściwie już wspomnieliśmy też odcinek wcześniej. I tak. A przed samym rozpoczęciem podcastu to jest temat kompletnie niemangowy: My o no Humble Indie Bundle, w którym ja osobiście, mimo tytułów, które tam mnie nie zainteresują, zawsze się jaram, bo lubię indie. I myślę, że każdy z nas tutaj zebranych lubi. Także jeżeli. Lubicie gry Indie? Sprawdźcie, bo jest nowy Humble Indie Bundle. Żeby to Bundle nigdy nie jest zły. Ładnie. Więc warto rzucić okiem. Warto rzucić okiem? Zdecydowanie tak. Panowie, czego nie możecie się doczekać w tym miesiącu? no Właściwie miesiąc się już kończy, ale no, w najbliższym w najbliższym okresie czasu, jeśli chodzi. E, wróć. W najbliższym czasie. Nie może być okresu czasu. Wytnij to. Wytniesz to. Wytnę Powiem ci, to. wytnij to. wytnij to. W najbliższym czasie. Będzie tak jak jest. Ja mi później wyjdę na lamusa, który nie umie mówić. Moja kariera podcasto, radiowca płonie w gruzach. No, Ale to jest bardzo proste pytanie. Mieszko, czekam na wypłatę. Czekasz na wypłatę. I jest to związane z mangą i anime, gdyż? Gdyż chcę wydać 1 trzecią mojej wypłaty na mangę i anime. na odpowiedź. Także... Ale... Myślę, że jakieś duże zamówienie na gildia.pl albo... W sumie to ja od dłuższego czasu chcę w końcu zamówić tą Vinland Sagę z, po angielsku z jakiejś stronki i muszę w końcu to zrobić. Dokładnie. Mam, nie mogę mam, tego mam tak same. odsuwać w czasie. Tomek, nie kuś. Ja no tak sam w bolo... końcu nigdy tego nie zrobię, a muszę się w końcu pewnego dnia zdecydować, dobra, zamawiam i zamówić i czekać dwa miesiące. Nie czy kuś. Tylko ja jestem tak leniwy, że mam jeszcze kilka nieprzeczytanych tomików zarówno mangowych jak i komiksowych na półce eee, i to wszystko narasta, nie, nie dość, mi seriale narastają te, które nie, nie obejrzałem, nie zacząłem oglądać, tak samo mam za anime i tak samo mam niestety z mangami, na które prawdopodobnie znowu przeznaczę fundusz eee, i znowu będą się gdzieś tam odkładać na półce, chociaż e, część jest jakby mm, umyślnie, bo na przykład e, uzbierałem bodajże Mam cztery tomiki, a Madden chyba już mam całą serię. Ale właśnie czekałem po drugim, czy po pierwszym tomie. Przeczytałem pierwszy tom, później miałem długą serwę. Kupiłem to drugi, tom drugi, kupiłem tom trzeci, ale stwierdziłem, że przeczytam właściwie całość za jednym zamachem, jak kupię tom czwarty, bo tak będę miał jakąś taką świeżość. I tak z niektórymi seriami, tymi krótszymi, właśnie właśnie chcę zrobić. Dlatego na przykład mam dwa tomy Blue Heaven, ale czekam na trzeci, wtedy to prawdopodobnie połknę za jednym zamachem. O, z rzeczy, które chcę jeszcze kupić na to Monstera i przez to, że cały czas odkładam kup na tego Monstera, to Hanami wydaje nowe tomiki i suma... I to się to robi muszę... coraz większa inwestycja. Tak, osiągnąłeś suma... poziom małego samochodu? No, powoli się zbliżamy. Ale chcę, bardzo, bardzo chcę i muszę to też zrobić. A propos Another, to oglądałeś anime, tak? Oglądałem. I tak ci się podobało, że postanowiłeś kupić też manga? Nie. Eee, Anoder nie. samo w sobie mnie zawiodło i właściwie mm, manga jest dokładnie taka sama Tak mówię, przeczytałem dwa tomy, więc nie wiem, może ending się zmienia, ale wydaje mi się taka sama, tylko paradoksalnie to jest ten z przykładów, gdzie kreska w mandze jest lepsza w anime takie jest moje zdanie detale są bardziej dopracowane i ogólnie wszystko jest bardziej dopracowane rekompensuje Trochę tak, to znaczy no, kupiłem Anoder, bo stwierdziłem, że obejrzałem anime, to był taki właśnie jeden z, z typowych e, przykładów, gdzie obejrzałeś anime, to właściwie czemu nie przeczytać mangi, to też uczyniłem e, i no, nie, nie powiem, że to był no bo zawsze kolejna seria, która no, nie, jest, nie jest zła, wędruje na półkę, ale z drugiej strony no, patrząc na ogrom tytułów, który jest u nas wydawany, to myślę, że spokojnie mógłbym przeznaczyć te no właściwie 100 zł, tak, patrząc na cenę okładkową za te 4 tomy, to mogłem spokojnie znaczyć na inne serie, albo, na, albo wstrzymać się i poczekać na serie, które wyjdą, bo też na kilka tytułów się czaje. Tak, patrzę jeszcze na to Humble Bundle 13 i pominęliśmy jedną ważną rzecz. Tam jest darmowa gra na dole. Teleglitch Dimor Edition. Którą właśnie redimuję sobie na Steamie. Ha, już mam. Prawdopodobnie też to... Czy nie, ale nie w trakcie podcastu. <grych> Tomek się nie przejmuje takimi rzeczami. Proszę Cię. Zresztą potem to będzie ciał. Tak <grych> Tylko na pewno nie wytnę. Tomek, człowiek żniwiasz. Człowiek cięcia. Tomasz noży co ręki. Dokładnie. Jakbyście nie wiedzieli kilka rzeczy, czasami się zdarzy, że są wycięte, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Moment, przerwa. To jest przerwa. To jest momencie, jeden z tych momentów. To poczekajcie, to zanim wrócimy do normalnego toku audycji, znajdźmy temat kolejny. <głos> tak, żeby z nie było Tego, co od przed... was słyszałem, to mieliśmy w tym tygodniu mówić o... O, Profesji. Joko Kuchan Mandze. Owszem, taki był plan. Ja I ta cisza zobaczycie. świadczy, że tylko ja przeczytałem? Nie, nie, tak. dobra, może zacznijmy jeszcze raz, ale... <głos> no nie, bo trochę zaskakujecie mnie dzisiaj, bo najpierw Isk. <głos> zaczął podcast chińskie bajki jest podcastem, który nie boi się zmian. I zaskakiwać mieszka. I zaskakiwać mieszka. Tematem dzisiejszego odcinka, co widać już po tytule, jest oczywiście profesji. Manga wydana przez Studio JG. Wydaje, wydaje mi się, że o profesji my mówiliśmy, już wspominaliśmy wcześniej we wcześniejszych epizodach naszego podcastu. O tym, że mamy zamiar o nim trochę poopowiadać. I dzisiaj właśnie nadeszła jego pora. Też nie będę ukrywał, że ja trochę naciskałem na to, żeby, żeby profesji było u nas omówione. Przecież mi się podobało, ale do tego jeszcze dojdziemy pewnie przy głębszej, głębszej dyskusji. Może któryś z was chce się pokusić o szybkie streszczenie o czym jest profesji. Tak bez spoilerów, jakby ktoś jeszcze nie... Nie, nie miał okazji przeczytać. Pawłowi tak dobrze poszło ostatnio ze streszczaniem Fate State Night. to może Z tym też sobie tak dobrze poradzi. Mm, ja bym zostawił to jednak mieszkowi. Jednak mi. Czyli jednak wróciliśmy tak. do mnie. Witam serdecznie. To znowu ja. Moim zadaniem przydzielonym przez moich towarzyszy jest opis tej profesji. Bo ja powiem, że to jest w sumie manga o człowieku z gazetą na głowie i nie wiem, czy to jest wystarczająco rozbudowane na... na znaczy nasz to jest na dzisiaj. proste, krótkie, moi drodzy. To jest grupa terrorystyczna ludzi z gazet... W sumie to jest spoiler, <grym> że jak jest więcej, nie? Trochę tak. Tak. No widzisz, Mieszko, musisz dopiero, to, dopiero to zrobić. W drugim dowiadujesz. W każdym razie... E, to był pro... tak hardy spoiler, out of fucking nowhere. <grym> No, ale na okładce trzeciego tomu jest ich czterech. No dobra, ale to wiesz, to mogą być zwolennicy, wyznawcy ruchu, a nie sam ruch. A, a no widzisz, dobra. Okay. Dachmat, Kasparow. Nie kłócę się. Logika zbyt mocna. Także profesji, pro, profesji opowiada o... Jest jakby umiejscowione chyba z tego, co mi się wydaje wcześniej. Nie pamiętam, czy był podany dokładny rok. I tokijska policja ma swój specjalny oddział walczenia z przestępczością cybernetyczną z różnymi przekrętami, które się dzieją w internecie aż pewnego dnia na jednym z portali, na których można udostępniać pliki wideo. Oczywiście w Mandze jest on bardzo wzorowany na serwisie YouTube, ale z racji praw oczywiście ma to tam jakąś swoją nazwę. Nazywa się YouTube. YouTube i już wszystko jasne i nie wiadomo o co chodzi i na tym, na tym portalu pojawia się filmik właśnie z człowiekiem, który ma na swojej głowie taką maskę stworzoną z gazety i owy osobnik przepowiada, że coś się wydarzy, wydarzy się coś niedobrego i jest to też związane z tym, że ta osoba lub to miejsce, któremu wydarzy się właśnie coś niedobrego, miała jakieś, no, ma na swoim sumieniu kilka grzechów z przeszłości, kilka rzeczy, za które powinna się wstydzić, bo robiła albo pod górkę albo sama robiła jakieś ciężkie machlojki, tudzież przekręty. I to jakby przykuwa uwagę całemu temu oddziałowi do, do, do, do, do zwalczania przestępczości cybernetycznej, gdyż owe przepowiednie zostają wprowadzone w życie. I tak rozpoczyna się profesji. Myślę, że to jest chyba dobre podsumowanie, żeby niczego nie zaspoilować, a wprowadzić jakby do samej fabuły. W chodzi o to, że ktoś zamieszcza w sieci filmik, na którym przepowiada, że zrobi komuś krzywdę, a potem robi to, krzy tą krzywdę i nagrywa to i wrzuca w internet. Dokładnie I to tak. zwra zwraca uwagę policji i to jest taki premis, który na, jest dalej toczy się akcja całej manki. Dokładnie tak. Myślę, że po tym pięknym wstępie chyba możemy powiedzieć, że będziemy trochę spoilować, bo... Trochę, mam, mówiąc trochę, mamy na myśli, że będziemy bardzo, bardzo, bardzo bardzo, bardzo wale się w drugim zdaniu. To znaczy, może powiemy, czy powiemy teraz, czy powiemy na sam koniec ogólną opinię? Może na sam znaczy koniec. Powinniśmy teraz powiedzieć, żeby już ktoś, jak chce usłyszeć, czy, czy warto to kupić. Tak, czy warto kupić i mm. warto nas słuchać dalej w tym przypadku. No nie więc... musiał, wiesz, słuchać spoilerów, bo wtedy już nie musi, nie musi kupować. Dokładnie. E, Pawle. Pawle, dlaczego nie zakochałeś się w profesji? Faktycznie ci się zapomniałem, zaziemy. co miałem powiedzieć. Dajcie żyć. I mamy tym samym kolejny blooper, Persią. Paweł po prostu nie przeczytał. Nie, ja tylko widziałem, wiesz, okładkę w internecie i stwierdziłem, że nie, to nie jest dobre i nie, nie, nie kłopotałem się dalej. Okej. Okay. To jeszcze raz. Paweł. no dobra. Okay. No dobra, zacznę jeszcze raz. Ja Aha, nie zakochałem coś... się w profesji. Przeczytałem całość. Jest to całkiem nieźle narysowane. Ma momenty. Ciekawe postacie. Niektóre. Myślę, że może ze dwie znajdą się takie, które mi się podobały. I I'm not sure if I like it. Really. Nie jestem przekonany, czy mi się podoba tak średnio-średnio. To teraz no. ja. Albo nie. Albo Paweł. Albo Paweł już powiedział, więc Tomasz. Tomasz. Ja chcę się z Pawełem nie zgodzić, bo może faktycznie nie jest to manga genialna, ale to jest manga, która przez trzy tomy w miarę mnie bawiła i trzymała. Może nie w napięciu, ale w takim zainteresowaniu, jak to wszystko się skończy. Więc przeczytałem, kupiłem. W sumie cieszę się, że mam na półce. No. Ja się zgodzę bardziej z Tomaszem. Ee, się podobało. Mi się podobało, powiem nawet, że mi się bardzo podobało. Ee, może też dlatego, że u mnie jakby system oceniania no, czasami jest bardzo emocjonalny i. Tutaj przytoczę historię, która nikogo nie interesuje, aczkolwiek poszedłem sobie do parku pewnego dnia i schowałem do swojej torby dwa tomiki profesji. E, gdyż przeczytałem tylko pierwszy. I w momencie kiedy wyszedł trzeci od razu zamówiłem drugi i trzeci i w tym parku przeczytałem tam drugi i trzeci za jednym zamachem. I naprawdę cała aura, może też mnie otaczająca, ale jakby to co się działo w, na, na samym zakończeniu spowodowało, że miałem takie mega pozytywne ciarki na ciele. Co jest dla mnie objawem, który bardzo lubię i bardzo lubię przeżywać w ten sposób dzieła sztuki bo jakby Mangę jako całość poniekąd tak traktuje. I mi się, mi się podobało. Wiadomo, że miało też swoje pewne, pewne, może nie ubytki, no ale jakieś tam nieścisłości. Aczkolwiek jakby sama, sama puenta, samo to jak zostało zamknięte to w trzech tomach, wydaje mi się, że naprawdę zacnie. I ja bardzo się cieszę, że to zostało wydane w, w Polsce. Ciałuję tylko, że to nie ma takiej sprzedaży, żeby właśnie popchnąć i wydawać więcej tego typu seinenów na naszym rynku, bo z tego, co słyszałem, sprzedaż była taka sobie. Ale to, co mnie zaskoczyło osobiście, to fakt, że... bo ten autor był już wydany u nas w Polsce przez Hanami i zaskoczyło mnie, że teraz inne wydawnictwo wydaje znowu tego autora, co chyba się nie zdarzyło jeszcze u nas na polskim rynku. Że... Zdarzyło się Fullmetal Alchemist Silver Spoon, Paneko JPF. O, no, tak. Okay. No i oczywiście Kentaro Miura, bo chyba jest wydany w Hanami. Nie było wydane w Hanami? Było. Tak mi się wydaje. To, to jest I Kentaro teraz Miura. No, twórca Berserka. Tak. No, no i. No, okay, Dobrze do wiedzieć. I e, wydał, został wydany Król Wilków w Hanami. Tak, sprawdziłem to teraz i stwierdzają się moje słowa. Więc jest to właściwie trzeci przypadek, a bardzo możliwe, że któryś jeszcze został pominięty, ale tak, to nie jest nic dziwnego. Co prawda no, największym chyba i najbardziej dobitnym przykładem było jednak mimo wszystko Silver Spoon, bo jednak twórczyni full metala, no jest poczytną i jest popyt na, na, na jej dzieła, a jednak no, dosyć duży tytuł, którym jest Silver Spoon, został no, ale to też nie można tak porównywać, bo to jest manga totalnie inna od no wiadomo, Fumetale. wiadomo, to jest opowieść o życiu na farmie, inspirowana jej dzieciństwem w sumie trochę, znaczy, czy mówisz, młodymi że, latami. Mówisz, że robi coś w pokroju w, w Vinland Sagi? Y nie, kompletnie. Silver Spoon? Nie, nie, to jest o byciu w takiej szkole agroturystycznej. Oczywiście znaczy, to był taki się. mały troll do ostatnich chapterów Vinland Sagi, przepraszam. A. Paweł Ten... hejci. Znaczy, ja nie hejcę Winland sagi, natomiast uważam, że chyba 40 chapterów po wykopywaniu drzew z lasu jest y, troszeczkę, troszeczkę się ta seria zagubiła dla mnie. Nie, no to prawda, tu się zgadzam, że trochę idą w dziwnym kierunku z Winland sagą. Jeśli ktoś nie czytał Winland sagi, to polecamy do jakiegoś 20 tomu, jest super. Yy, ta część, kiedy to był taki, to była naprawdę taka krwawa yy, seria, wtedy miała dla mnie to coś. Może taki trochę, trochę nowość, natomiast wtedy było no, ok, natomiast jak zaczęli dziwnie chrystusowe wątki z głównego bohatera wprowadzać, to nie jestem pewien, czy to jest to, czego szukam. Ale to no. zawsze jest tak z seriami, które się ciągną. No, Berserk też przecież się zepsuł, od kiedy pojawił się w krainie Wróżek chyba. Ale Berserk no, wydał trochę, zepsuł się po więcej niż w 40 chapterach. Okej, okay, ale totalnie odbiegliśmy od tematu. Dokładnie daleko. Dokładnie. Także panowie, no, zacznę może od Pawa, bo Paweł jakby chyba będzie miał najwięcej powiedzenia w kwestii wad profesji. To lubicie to to myślę, lubicie, że lubicie, lubicie tak zaczynać. Bardzo dyskutować, Spoilery już, tak? Można, można? Myślę, myślę, że to już jest ten moment, w którym można oficjalnie powiedzieć spoiler alert. I będziemy trochę jednak mówić o samych wydarzeniach fabularnych. Także Pawle, co ci się nie podobało? No, tu nie chodzi o to nawet, że coś mi się nie podobało. Ja do końca nie, ku, nie kupuję tego, co się tam działo. Ta mo motywacja tych bohaterów jest dla mnie taka troszeczkę naciągana. Te działania policji są dla mnie troszeczkę naciągane. Podobały mi się komiksy Reliefy, były zabawne. I no to nie jest zła seria. To nie, wiesz, nie bardzo mogę się do czegoś przyczepić, bo wtedy rzeczywiście bym się czepiał, a chyba nie o to chodzi. Natomiast nie porwała mnie. Po prostu. Czasami masz tak, że przeczytałeś ok, no spoko, no ale to jednak nie do końca coś, co zł złapało cię właśnie za serce i z wypykami na twarzy czytałeś, co będzie na następnej stronie. Ja uważam, że motywacja bohaterów, no wiadomo, mamy tutaj rozmawiamy o trzytomowej serii. Musiało być to w miarę no przedstawione. Tak? tak, tak, tak. Wiadomo, że zawsze patrząc jakby z logicznego punktu widzenia, no to często, często tego typu sytuacje nie mają sensu, ale e, i jakby ta historia była może trochę, nie, no nie mogła być też jakoś mocniej zarysowana, bo by po prostu zajęła też za dużo czasu. Ich emocje w trakcie tego pobytu tam, e, w tym jakby obozie pracy, no są bardzo skrócone, tak? I jakby to zostało bardzo szybko, jest pokazane, że dobra, oni ciężko pracują, tam faktycznie są tragiczne warunki, wszyscy narzekają. Aż w pewnym momencie jest ten moment, w którym oni y, zabijają tego pracodawcę, tak? Ale to jest spoko. Kwestia jest dla mnie taka, że oni potem całą tą rozpierduchę w Japonii robią w sumie po nic. To znaczy nie, no to jest bunt Bo... przeciw, przeciw temu, co... No nie, to służy tylko temu, żeby policja zwróciła uwagę i znalazła ojca tego jego, ich przyjaciela, który umarł. Badum, z Zamknięto terror. Tak. A propos zwracania uwagi. To, no, spoiler w sumie, alertu, tak? Tylko nie do końca na Zamknięto Terror, no ale okej. Okay. No, ale mi się, mi się wydaje, że właśnie my, no wiadomo, że jakby ich m, pomysł Jakby opisały... oni rzeczywiście poszli na wojnę z, z, z tym, jak gdzie funkcjonuje społeczeństwo, podobałoby mi się moim zdaniem bardziej. Niż jakby samo, sama walka o. Oni, przypomnienie pamięci tego, tego ich zmarłego przyjaciela, tak? No ta walka o tą pamięć, to było takie trochę, takie powietrze trochę ze mnie zeszło, jak to w ten znaczy, sposób. Znaczy, mi się wydaje, wszystko. że to było ogólnie zwrócenie uwagi na sam temat, tak? Tego, jak funkcjonuje społeczeństwo. To nie chodzi tylko o to, żeby, wiesz, przypomnieć pamięć ich przyjaciela, który, nie pamiętam, jaki on miał cel, ale on, on coś tam bardzo chciał, czegoś bardzo pragnął. Spotkać swego ojca. Tak, spotkać swego ojca, więc jakby niezależnie od tego, wydaje mi się, że jakby całość Miała pokazać te nierówności, które mają miejsce w społeczeństwie. Może ja dodaję temu jakby większej interpretacji, ale wydaje mi się, że to miało jakby uzmysłowić nie tylko tak, tą panią z, z tego wydziału, że oni po prostu chcieli zwrócić uwagę na swojego przyjaciela, ale jakby zauważyć sam problem społeczny, który ma miejsce i jakby sam, sam stosunek, albo. Samo zjawisko nierówności traktowania ludzi w, w niektórych sytuacjach i tego, co się dzieje, a o czym się po prostu nie mówi. Wydaje mi się, że oni chcieli chciał też zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że jakby cała, cała ta sytuacja końcowa i e, pokazanie historii m, przyjaciela i zwrócenie na to uwagi ma według mnie jakiś głębszy kontekst. Co prawda, no, wiadomo, że no nie chcę dorabiać tutaj jakby drugiego podłoża, ale wydaje mi się, że to jest po prostu zwrócenie uwagi na to, co ma, co ma miejsce w społeczeństwie, zwrócenie uwagi na nierówność i na to, że takie sytuacje, jak w ich przypadku, mają miejsce, a o nich się po prostu nie mówi. Dlatego ja bym to jakby dał temu podwójne znaczenie, to nie jest tylko zwrócenie uwagi na, na samego przyjaciela, na jego wolę i wypełnienie jego woli, tylko mam wrażenie, że jakby... Główny bohater, no bo on jest właściwie jest dwójka głównych bohaterów, tak? Ten jeden gościu, który dowodzi tą grupą, i ta pani pani komisarz. pani pani komisarz. Myślę, że on też się posługuje jakby historią swojego przyjaciela do tego, aby pokazać ludziom, jak duże nierówności jest na świecie, w ich kraju, i to bardzo blisko, bardzo blisko wiesz, w życiu codziennym i o tym się po prostu nie mówi to jest jakby według mnie ten dodatkowy punkt widzenia, który on chce przekazać jakby tym całym, tym, tym co oni, to oni czynili. Nie jest to po prostu zwykłe, błahe pokazanie, że o, nasz przyjaciel zmarł w takich męczarniach i jakby jego wola nie została spełniona i oni chcieli spełnić tylko jego wolę. Wydaje mi się, że to jest właśnie pokazanie zarówno pani komisarz, jak i mediom, że jak, jak bardzo nierówne traktowanie może wpłynąć na, na społeczeństwo i na pewne osobniki. Ja się z tobą zgodzę, natomiast nadal ostatnie słowa tego głównego bohatera, jednego z głównych bohaterów, tak? czyli dowódcy tej grupy, dowódcy, to jest może nie za odpowiednie słowo, nieważne, to pani komisarz, to nagranie na telefonie na końcu generalnie jasno i wyraźnie mówi, po co on to zrobił. Bo on to tam wyjaśnia, że ch chciał zwrócić uwagę, znaleźć ojca tego swojego przyjaciela. Faktycznie na końcu jest scena, kiedy ta pani komisarz mówi, i co? Tylko o to chodziło? Więc, Właśnie. Więc trochę z Pawłem się zgadzam, aczkolwiek. To znaczy, mi się wydaje, że. To, o, to, co wszystko mówiłeś, jest jakby obok tego całego, jakby wynika z tej historii. Natomiast. To znaczy, no sam... mi się wydaje, że takie że, że ta manga ma trochę taki cel. tak? Jakby autorowi przyświecał taki cel, już może nawet niekonkretnie. Nie Samemu głównemu bohaterowi, ale wydaje mi się, że sama manga po prostu też poniekąd to pokazuje. Więc mi, z mojej, z mojej perspektywy, według mnie wyszło to fajnie. Wiem, że dla niektórych może to być, nie wiem, błahy powód do tego, żeby, nie wiem, robić zamachy terrorystyczne tylko dlatego, żeby wypełnić nie, wolę przyjaciela. No, wiadomo, no bo to jest. Ale wiesz, to, to nie, nie, nie było do zamachy terrorystyczne, ale... bo nie porwali ze dwie osoby, no. No tak, ale wystarczająco, żeby właśnie zwrócić na siebie uwagę, tak. Tak, żeby natomiast, ten problem pokazać. No. Tak sp sp może spójrzmy, sp patrząc na te tomy, tak, tomiki po kolei, to można, mo można wnieść takie wrażenie, że e e autor najpierw trochę wykreował antybohatera, a potem trochę się przestraszył tego, że ten, bo ten e e jak bardzo anty wyszedł ten bohater i chciał go trochę wybielić. No ja właśnie w drugą stronę. Ja uważam, że chodziło o to a autorowi, żeby nie oceniać żadnego z bohaterów. To znaczy, wiesz, w momencie, w którym ten, powiedzmy, antybohater podejmuje jakąś decyzję na przykład o zamachu terrorystycznym, to tobie właściwie ma pojawić się w głowie coś takiego, że dobra, no on robi bzdurę, ja czegoś takiego bym nie zrobił, ale z drugiej strony, jeżeli patrzysz i jeszcze nie masz nawet powiedzianych tej sytuacji z jego przyjacielem, a nawet jeżeli macie powiedziano mi, ona cię, nie wiem, nie rusza, to i tak on zawsze wybierał takie ofiary, które no, robiły bardzo duże przekręty albo duże przekręty i e, wpływały na negatywnie na tam kilka, kilkanaście czy tam kilkaset osób, bo tam też było coś związane na przykład z fabryką, więc one Ale wiesz, były... on, na przykład skatował dwie osoby, których głównym jedynym grzechem było to, że poznaśmiewały się trochę z ludzi na, w internecie. I myślę, że to tak nie do końca tak, nie widzę takiego głównego Celu tych wszystkich akcji jest to takie dla mnie, dla mnie trochę chaotyczne. To znaczy, wiesz, mi się, mi się to trochę skojarzyło na przykład z Death Noteem poniekąd. W sensie. Yy, to, jak zostaje przedstawiony bohater, to jak, jak jest często pokazywana jego transformacja przez, przez serię, tak? taki trochę bohater dynamiczny. I według mnie to wyszło w porządku, naprawdę. Wiadomo, mogli, mogliby dobrać... Ale gdzie tu masz jakąśkolwiek zmianę w tych, w tych bohaterach? To znaczy chodzi o zmianę w kwestii jakby przedstawienia danej postaci, tak? Nie w to, że on na nagle zmienia swój pogląd widzenia, bo no ten... Bo tu główny... nie ma developmentu generalnie, nie oszukujmy się. Główny, główny bohater jakby idzie po nitce do kłębka i przekazuje swój jakby plan, tak? I on go realizuje. Ale myślę, że sposób w jaki jest przedstawiany i sposób w jaki są przedstawiane te sytuacje no daje czytelnikowi no, możliwość własnej interpretacji tego, czy to jest słuszne, czy nie. No, tak jest według mnie zdanie. Dlatego ja uważam, że jakby samo sprowokowanie tej interpretacji jest czymś naprawdę spoko i czymś, co no, rzadko się zdarza, bo rzadko tytuły oferują ci taką możliwość. Tak? Masz po prostu powiedziane wprost. A sam fakt, że no, mamy tutaj w miarę burzliwą dyskusję i to, że każdy jakby interpretuje to na swój temat, według mnie też idzie na korzyść trochę tej serii, bo po prostu każdy na inaczej, inaczej to wziął i inaczej to rozpatrywał kompletnie. A co sądzisz o tym ty, mm, Sądzę, że jestem totalnie niepotrzebny w tym odcinku, bo świetnie sobie radzicie <śmiech> na dwójkę, kłócąc się. Nie, to jest zła manga, nie, to jest dobra manga. Ale ja nie wcale Nie, <śmiech> to jest zła manga. Znaczy, nie no, ja nie mówię, też nie mam zamiaru, yy, znaczy w tej dyskusji nie, nie, nie, nie neguję na przykład tego, że, tam, że, że Paweł ma swoje zdanie i tak dalej. No bo Paweł powiedział Paweł wprost, nie może mieć swego zdanie. Nie, nie, nie no, ja wiem, Paweł, Paweł, Paweł bo powiedział, powiedział Paweł... Za każdym razem, jak je próbuję przekazać, to ktoś nam nie krzyczy, ale. Nie no, Paweł po, powiedział chciałbym wprost, słychać, że Chciałbym usłyszeć, co Tomek sądzi o profesji, a cały czas się nie wypowiedział. Dokładnie, właściwie tak. No dobrze, no to wypowiem się. Specjalnie dla was, moi drodzy słuchacze. Otóż zgadzam się z jednej strony z Mieszkiem, że manga ma takie dwa główne wątki, pomijając już ten wątek ten terrorystyczny. Jednym wątkiem jest właśnie to pokazanie tej różnicy w społeczeństwie, że jest ta taka klasa wyższa, która robi przekręty i ma gdzieś tą klasę niższą i że ta klasa niższa tak się cały czas musi zmagać z przeciwnościami losu. A drugi taki wątek, który porusza ta manga to właśnie moc y, tych social media. Tak, to zdecydowanie. Do tego właściwie jeszcze nie doszliśmy, bo zabrzeliśmy w, w Tak, troszkę, troszkę popłynęliście panowie. Tak. I według mnie moim zdaniem ta manga dobrze pokazuje tutaj właśnie to znaczy może nie pokazuje, omawia te dwa tematy w, na przestrzeni tych trzech tomików, więc całkiem daje radę. Nie jest to seria jak Death Note, rozciągnięta na ileś tamnaście tomów, więc to też ciężko tak porównywać, że o, tutaj jakaś zmiana bohatera, coś tam, coś tam. Nie, ja akurat tego bohatera od początku do końca nie lubiłem, bo uważam, że jest bucem strasznym i w ogóle nie powinien tak robić. Ale mimo wszystko pokazanie tych problemów społecznych i właśnie tej mocy tych social media jest całkiem fajnym, fajnym pomysłem. I no to dlatego jest... dobrze mi się to czytało. To jest fajne właśnie, że pokazują, jak się zmienia percepcja postaci, przez social media, przez Facebooka i, i tym podobne strony i fora internetowe. Jak to to, to jest, znaczy, jest całkiem fajne. To było już trochę w defnocie użyte, no bo tam też były takie momenty, że mm, Ale pokazywali tego, tego ludzi typu... stojących na ulicy, czytających SMS-y i kibicujących tam że tak? Więc tutaj jest też momentami podobnie. Ale tego typu motywy były na przykład... Nie wiem, 20 lat temu, 30 lat temu, ty wiesz, kiedy miałeś pokazywane jakieś no, w, w filmy kinematografii. Internet 30 lat, 30. No nie, ale miałeś wtedy pokazywane te media, które mediach, miały wtedy znaczenie, tak? I miałeś dokładnie takie same rzeczy, no tylko że wiadomo, te media, które 30 lat temu były najważniejsze, czyli radio, telewizja. Niektóre działa też korzystały z tego, jaki wpływ ma telewizja, były pokazywane specjalnie fragmenty albo na przykład nie wiem, urywki, jak ludzie oglądają dane show i jaki to ma wpływ na nich i tak samo nie wiem jakieś audycje radiowe. To jest po prostu wzięte na, na nasze czasy, na to jak, jak duże znaczenie ma dzisiaj ogólnie internet i wszelakie portale społecznościowe. Bo to Jeszcze... wszystko co chciało się kiedyś z przepływem informacji w tej chwili jest po prostu kilkaset razy szybsze. Jest natychmiastowe na dobrą sprawę. Tak i to też jest fajnie pokazane, bo jest moment wyjścia filmiku i w pewnym momencie jeżeli jak już jakby rośnie hype Całego tego przepowiadacza, całej tej grupy, to widać też przyrost wyświetleń, przyrost, albo na przykład zmianę chociażby samego systemu lajków, tak? Że pierwsze filmiki ludzie go traktowali jako totalnego oszołoma i miał mnóstwo dislajków, ale z każdym kolejnym ludzie zaczęli, zaczynali sobie zadawać pytania i powstał taki lekki Brainwash i jakby. Z, Systema, system, może nie system, ale ratio lajków zmieniło się diametralnie. To jest bardzo fajnie pokazane. Tak, dlatego uważam właśnie, że te dwa wątki są takimi wątkami głównymi, a ta historia, ta prywatna historia głównych bohaterów, to jest taki taki wątek poboczny, który po prostu musi jakoś popchnąć tą historię do jakiegoś tam końca finału. Więc tutaj aż takiej wagi nie przycią przyciągam uwagę, nie mówi się, nie przywiązuję uwagi do do tej ich prywatnej historii, ponieważ ona faktycznie, tak jak mówi Paweł, jest trochę naciągana i ta motywacja jest taka trochę. Ale ja tego, Pan, ja tego, ja tego nie neguję, tylko ja mówię, do czego ona jakby według mnie dążyła, tak? Właśnie do zauważenia tej drugiej strony, te, tego, ten, tego drugiego wątku, właśnie tej nierówności. Bo no mówię, sama, sama ich motywacja i same ich niektóre zagrania mogłyby być albo stworzone lepiej, albo po prostu być mniej naciągane. I z tym, z tym się zgodzę, mhm. tylko mówię, to według mnie jest właśnie ten wątek, który teoretycznie traktujemy trochę może po Matoszemu, ma właśnie sprowokować do, do tej refleksji i odbiorca ma to zauważyć. No. Ale zdajesz sobie sprawę, że oni znaleźli się w, tej, w takiej konkretnej sytuacji trochę dlatego, że się na użalali nad sobą za na własne życzenie w pewnym sensie? Tu też się to... ze bo oni są mega inteligentnymi ludźmi. Przynajmniej ten główny bohater. No, jest to mega ten inteligentny. Główny Spokojnie bohater mogę... jest to jako taki koks nie i, i taki wspaniały geniusz informatyczny, że no to przecież to on robi na ulicy. Powiem tak, no, no pięciu gości, którzy kopią doły w Polsce, nie wykmieniłoby takiej intrygi. No jasne, że nie, ale no z drugiej strony myślę, że. Można, że spokojnie na, przez pryzmat, nie wiem, życiowy znaleźć sporo takich przykładów, w którym po prostu, no wiesz, mimo tego, że ktoś jest mega inteligentny, no nie wiem, nie miał pomysłu na siebie kompletnie, tak? I skończył w ten, a nie inny sposób. Nie wiem, sytuacja życiowa. Wiadomo, że no, oni byli takimi typowymi przykładami osób, które za bardzo właśnie się nad sobą użalały i niewiele robiły ze swoim życiem. To też dlatego skończyły w taki, a nie inny sposób. Ale no, to nie jest coś, co jest nierealne. No wiadomo, że My wtedy pomyślimy sobie, kurde, ale to jest głupie, przecież miałeś taką wiedzę, miałeś takie możliwości, czemu nie zrobiłeś z tym nic innego, no on nie zrobił, po prostu jego myślenie działało kompletnie inaczej. Nie wiem czy to jest pryzmat, czy można przez ten pryzmat jakby oceniać logikę samej serii, wydaje mi się, że no tak, tak po prostu takie, takie są to charaktery, no ja nie wiem, mam, poznałem kilka osób, które Mogłyby być w obecnym momencie wyżej albo rozwijać się szybciej, ale po prostu są zbyt leniwe, albo zbyt się użalają nad sobą, właśnie, tak jak ci bohaterowie. Także jest to według mnie całkiem życiowe mimo wszystko. Inna sprawa, że dla mnie ten główny bohater jest trochę takim psychopatą. No i tak. Społecznym um, typem, więc. On ewidentnie jest troszeczkę taki socjopatyczny. Troszkę. No, no, co, co się z nim nie tak w sumie. On się trochę obraził na, obraził na społeczeństwo i jak poznał kogoś, kogo polubił i ten, temu komuś stała się krzywda, to coś w nim pękło. I no, jakby dla niego już nie było drogi powrotu. Natomiast może trochę mnie boli po prostu, że ta seria nie poszła na taką pełną walkę z porządkiem świata, nazwijmy to w ten sposób, górnolotnie. Tylko się tak troszeczkę szybko skończyła i tak troszeczkę uszło z niej powietrze w tym drugim, trzecim tomie. No wiesz, no pamiętajmy, że to jest właśnie trzy tomówka. To nie jest jakaś długa seria, gdzie faktycznie mógłby walczyć tak jak Kira w Death Note z całym światem. Oczywiście co, jakby może tak poszedł bardziej w stronę właśnie zamachu na jakiegoś polityka. Może byłaby troszkę bardziej wartka i może troszeczkę bardziej. Ale tam jest przecież jeden motyw z tym gościem, z tej jakby, no nie wiem... Dobrze prosperującej firmy. Nie, nie pamiętam, jakie ona miała target. I... No i spalili mu chyba fabrykę, tak? Tak. A nie, tego, tego pobili, a komuś innemu spalili fabrykę. To dwie, dwie osobne postacie są, akurat. Ale... Także no, teoretycznie mogliby jedno z, tych, jedno z tych dwóch zdarzeń, nie wiem, autentycznie albo, no, ale... albo, albo rozwinąć, albo dodać jeszcze dodatkowe, dodatkowego dna. Brakuje to takiego prawda... jakiegoś. Takiego momentu kulminacyjnego może trochę, wiesz? Znaczy, jest... manga, manga faktycznie jest zbudowana dość specyficznie, ponieważ, że, ponieważ w drugim tomie już poznajemy, kto jest tym całym e, przepowiadaczem i jakim jest jego już motywacja. Wszystko, Właściwie tak. Więc trzeci tom jest takim finałem, który się ciągnie przez cały tom. Więc ja nie na ma przykład takiego to twistu fabularnego. Jako znaczy wiadomo, że no, myślę, że byłoby ciekawiej, jeżeli byłaby sytuacja, no nie wiem, powiedzmy jak w True Detective, tak? w którym ten główny zły pojawia się dwa razy na chwilę i część osób, no, która oglądała, spostrzegła się, że to o niego chodzi, część nie i wiadomo, że no, wtedy byłby jakiś taki dodatkowy twist, który mógłby być jakby, albo, albo mógłby służyć za moment kulminacyjny. Czemu spoilujemy no... rzeczy, o których nie rozmawiamy w podcaście? Zaspoilowałeś już Zankion na no Terror i True Detective, wziąłem. Ale True Detective nic nie zaspoilerowałem. Man, no, tylko... Ale lej, wróćmy do Meritum. <głos> ja nic nie zaspoilerowałem. Ani w jednym, ani w drugim przypadku. Teraz jak będę oglądał, to będę rozpinał, kto to jest? Kto to jest? Ale to jest taka kto seria, to jest taka seria, w którym musi coś takiego mieć miejsce, taka detective. Ale już wracając na e, normalne, normalne tory naszego podcastu i do, wracając do głównego tematu, e, no mówię, trzeba, trzeba, trzeba jakby pamiętać o tym. To ma trzy tomy. Nie można było tutaj wrzucić dużo kontentu, bo wtedy by ta seria była o wszystkim i o niczym. I wiadomo, że może i autor mógł na przykład albo jedną, jedną z, tych, jeden z tych zamachów. Ale wiesz co, trochę... chodzi po prostu o to, żeby był y, taki punkt kulminacyjny, który tutaj jest moim zdaniem przestrzelony i dowiadujesz się wszystkiego i to wszystko jest już potem takie trochę na siłę. Pomijamy tutaj też drug, drugi ważny wątek, ponieważ jest jeszcze druga strona tych całych wydarzeń, czyli y, grupa do zwalczania cyberprzestępczości. I myślę, że powinniśmy też powiedzieć parę słów na ten temat. Jak Wam się podobały ich działania? Może no, nie mogli złapać czwórki w sumie dzieciaku. Nie, no, nie dzieciaków przesadziłem, ale czwórki gości, którzy w sumie niespecjalnie zacierali ślady za sobą, to. No nie świadczy o nich najlepiej, może tak. Mieszko? To znaczy, same ich działania albo ich skuteczność. No. Jakby widać przez pryzmat serii, że no nie, nie były może najlepsze. E, aczkolwiek jeśli chodzi o sam oddział i jego istnienie, myślę, że no jest to coś, co będzie w pewnym momencie nieuniknione. Odbało patrząc się. Znaczy, tak nie do końca mnie rozbawiło. Natomiast chyba właśnie miało być śmieszne pierwsze sceny z pierwszego tomu, kiedy zamykają jakiegoś dzieciaka za rozprowadzanie nielegalnych kier. To było. Taki, taki lekki troll, moim zdaniem. Znaczy jest trochę przeskok, nie? Od łapania dzieciaków, którzy, którzy ściągają gry komputerowe do łapania przestępcy, który morduje czy tam bije ludzi na YouTubie na żywo. No myślę, że policja jest, po prostu jest od tego, więc... Nie no, oczywiście. Tak jak czytałem, to się zastanawiałem, czy faktycznie może w Japonii istnieć taka grupa do zwalczania cyberprzestępczości. Czy faktycznie oni muszą się legitymować za każdym razem, jak idą do kafejki internetowej swoimi ID? A to, akurat, to akurat jest prawda. Tam po jakiejś serii zamachów, to nawet było napisane na boku strony, że rzeczywiście są wprowadzone takie obostrzenia. Zresztą tam w góry w krajach azjatyckich, ludzie potrafią się zasiedzieć w kafejce trochę, nie? No to tak cicho siedzicie. To może przejdźmy, tak już trochę jakby od, odchodząc od samej tematyki danego oddziału, Wrócę się do ciebie, Pawle. Co ci się podobało? <głos> Mówiłem ci. Comic Reliefy były całkiem fajne. Podobały mi się postać. Tam pani... były jakieś Comic Relief. No, całkiem parę było, moim zdaniem. To było, zwłaszcza, zwłaszcza właśnie w tym oddziale, tak? Do zwalczania. Tak. To oni On mieli trochę... kilka takich tekstów. On trochę rozładowywał atmosferę, wiesz? Tak, to... Tam się coś poważnego, poważnego dzieje, a oni sobie żartikami rzucają. I pojawia się pan policjant, który całe życie marzył o tym, żeby driftować i jest najszybszy. To jest to kilka jest... takich gagów, I one są, ale według mnie one są właśnie tak dobrze zrobione, że po pierwsze są zabawne, po drugie no może trochę, my, nie wiem, no mnie kompletnie nie, nie wybijały, albo nie wiem, nie, że, nie żenowały, tak? Nie, nie, nie, jest nie, takie nie słowo jak, to, żenować to mi się podobało, nie wiesz, to było fajne, bo takie, takie lekkie i te, te, te, te, to jak sobie gadali ci policjanci ze sobą, to było całkiem takie zabawne. Postać pani komisarz też była taka, też była okej, okay, no. Właśnie o postaci pani komisarz chciałem też trochę porozmawiać, ponieważ ona jest kreowana na taką, jak to powiedzieć, hardą babę, która zawsze wszystko rozkmini, jest taką, wiesz, super, super policjantką i myślę, że to jest postać, którą autor wprowadził, żeby dało się lubić i żeby jakoś tam spróbowała wejść do jakiejś tam japońskiej popkultury, ale chyba mu troszkę nie wyszło, taka, wiesz... Hmm. Wysoka znaczy, blondynka. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy bystra. akurat liczył na to, że ona wejdzie do popkultury jakoś szczególnie. Bo jakby z tym te. Znaczy, my, myślę, że to myślę, że to była postać, która miała sprzedać tą mangę szerszemu odbiorcy. Nie wiem, ja kompletnie tego tak nie odebrałem. Nie, no dobra, to ja tak może sobie wymyślam. To z racji tego, że mi się profesji najbardziej podobało, więc będę miał najwięcej pozytywów. Po pierwsze podobała mi się kreska która była bardzo sympatyczna, wpadająca w oko i bardzo przyjemnie się czytało. Po drugie, jakby spojrzenie właśnie na te dwie strony, o których mówiliśmy, jakby ta wielowątkowość może nie, ale to ile podłoży zaczepnych ma, ma ten tytuł i no, że jednak prowokuje do myślenia albo do dyskusji, jest jego bardzo dużą zaletą. Według mnie mimo wszystko mm, fajny, fajnie były też pokazane konflikty już w samej tej grupie terrorystycznej. To znaczy, no wiadomo, że one no, były dosyć okrojone, ale e, samo to, m, że pojawiały się wątpliwości, to też było pokazane i, i nie, nie, nie, nie brakowało tych detali, że, że te wątpliwości były. To nie było tak, że oni po prostu są skierowani na jedno. Wiesz, no poza główny... Wątpliwości miał jeden i miała, by, by były wprowadzone dla jednej postaci. A no to tak, moim ale... zdaniem najlepszy wątek, motyw z parasolem. To jest taki wątek, taki powiedzmy jest na trzecim planie, ale najbardziej mnie kupił. On nie jest zły, natomiast... Jest taki Trochę... bardziej naturalny. Też motyw. jest pozbawiony finału, tak by the way. Nie no, no jest takie tam no nie no, Finał jest taki, że on, taki, że on nie zdradził koniec końców. Tak. Do koniec końców nie wiemy co się stało, czy on nam ten, ten parasol oddał, czy nie. Wydaje mi się, I że wrócił i potem się spotkał z tą laską. Znaczy, to nie jest pokazane w mandze. On, mu, on poszedł się z nią spotkać, ale... No, ale to też I nie więcej. można wszystkiego pokazywać tak wprost. No to też niech się czytelnik trochę domyśla. No niech sam sobie wybierze, jakie zakończenie chce. Myślę, no że okay, się no. spotkał. No. Ja, tam, że ja uważam, że... Ta dziewczyna jest potem pokazana chyba na jakimś kadrze. Tak. No i e, ogólnie rzecz biorąc, jakby patrząc na sam nasz rynek, bardzo jestem zadowolony, z, że miałem możliwość przeczytać ten tytuł po polsku i uważam, że był jedną z lepszych rzeczy, które przeczytałem w ostatnim czasie w kwestii man, które są właśnie u nas w kraju wydane i na mnie zrobił bardzo pozytywne wrażenie. Zakończenie według mnie też było bardzo w porządku. Jakby sam, może to nie był jakiś wielki mind game przez te trzy tomy, jeśli chodzi o tego właściwie głównego złego, tak nazwijmy, i tą panią komisarz. No bo... to to nie jest, no nie ukrywajmy, ale nadal jest to całkiem taka znaczy, entertaining no, To jest czorcik, no trzy, trzy tomiki. No. No dobra. No to będziemy chyba powoli kończyć. Zbliżamy się do godzinki trwania podcastu chyba. Ile po wycięciu zostanie? Tak, staramy się ograniczyć trochę czasowo, bo tak usłyszeliśmy z różnych sugestii, żeby jednak trochę ściaśniać, trochę zwężać audycję, ale z drugiej strony też nie chcemy, aby został z niej wyprany element takiej typowej po prostu podcastowej dyskusji. Dlatego też musimy jakby wylnować wygarka troszeczkę. Tak, I połączyć jedno z drugim. Jeszcze dostaniecie jakiś dwugodzinny odcinek, spokojnie. Tak. tak, tak, tak. A te takie standardowe planujemy tak w przedziale 45-50 minut. Albo blupersy, które Ciekawe. No a, ciekawe. To ciekawe. Boże. To ciekawe. wiesz, to już mamy plan na bloopersu. Tak. Warto, warto nas słuchać, warto nas słuchać, dotrwać, jeżeli będziemy mieli jakiś jubileusz, to będą ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy, na pewno. Tak. To może tak no, słowem a... podsumowania. Jak zwykle, jak oceniamy jakąś serię, dajemy jej na końcu jakąś taką klasyczną, przybliżoną notę, Zaczynałem, zawsze pytałem Pawła, znaczy zawsze, w tym podcaście pytałem zawsze na początku Pawła, więc teraz Tomasz, jak byś ocenił? Siedem, hmm, że to jest taki dobry rzemieślniczo tytuł, jest naprawdę spoko narysowane, fabuła, historia faktycznie to jest klasę niżej niż w Def ale nadal mnie w jakiś tam sposób dociągnęło do końca przez te trzy tomy, to nie, nie było jakieś takie mega trudne. Więc, więc 7 myślę jest taką oceną w sam raz. Pawle? No wspaniale, dałbym 3. Yy, ale nie, tak, tak to powiedziałem, serio, czytałbym. Czytałbyś i to... I to tak. Tak. Co to miało być, tak. Paweł? Wspaniale 3 czytałbym. Co, co to znaczy, Paweł? No bo to było trzy w skali szkolnej, po prostu, czyli do 5 Trója A... zalicza. Które zalicza, czyli 6 w skali do 10. Okej, okay, dobra. No i Mieszko, szefu. No Profesji więc... Crusader, jak Paweł stwierdził tu za podcastem. Profesji Crusader. No, ja bym dał 8 plus, żeby zamknąć średnią na 7,5. Żeby ci zamknąć gęby haterom. Nie, no, ja rozumiem, że się komuś może nie podobać. To jest nie, no ja nie uważam, że to jest na, najlepsza seria na świecie, aczkolwiek no, mi się bardzo podobało po prostu. Dlatego no, z racji tego, że mm, Profesji propsuję z głębi serca, to chcę podwyższyć trochę ogólną średnią, żeby wyszła około 7,5. I ja osobiście bardzo polecam, jeżeli ktoś chciałby zacząć, kupcie śmiało i y, komentujcie najlepiej, bo wtedy możecie, jeżeli wam się spodoba... Możecie wejść w dyskusję, polemikę z Pawłem. Jeżeli wam się nie spodoba, wtedy możecie wejść w polemikę i dyskusję ze mną, także zawsze będzie ciekawie. No, a ja będę się przyglądał temu wszystkiemu i się śmiał. Tak, i puentował z za rogu. Tak, i puentował jakimiś złośliwymi komentarzami w stronę Pawła. Jak zwykle. Dokładnie tak. Który, Nomenomen wciąż nie przeczytał i nie obejrzał Cubasy? <śmiech> Powiedziałbym, że jestem z tego dumny, ale w sumie to jest mi wszystko jedno. To jest klątwa. To jest klątwa. Wziąłem obejrzeć Subasa. Wtedy nie będziemy mieli nie argum storzy. argumentów. Nie. nie będziemy... To obejrzyj Giant Killing, albo obejrzyj Areano Kishi, albo obejrzyj cokolwiek sportowego. No spoko, Haikyuu jest w kolejce. Bo Prince of Tennis ci już nie sugeruje, bo to jest faktycznie trochę przesadzone. Ale Hajku. Ale haiku tak warto, warto i zrobimy wtedy odcinek o HiQ, bo haiku może zostanie wydane przez JPF. Dokładnie. To tak. Plan na kolejne audycje mamy, ale na razie go zdradzać nie będziemy. Myślę, że to będzie. Mamy? No, Jak wrzucimy, mamy. to będą. Jak wrzucimy, to będą, ale postaramy się, aby były z tygodniową nie regularnością. Za tydzień, nie? Dokładnie. Myślę, że w okolicach tygodnia można się spodziewać kolejnego odcinku. A myślę, że już tym właśnie zręcznym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję. Ja mam na imię Mieszko. Bardzo miło było znowu Was gościć na naszym podcaście. A wraz ze mną był Paweł. Papa. Pa. I Tomasz. No hej. I widzimy się w kolejnym odcinku. Że <głosy> Iskasz włączył z wrażenia recording. Nie, nie, nie bo, bo wciś... zapomniałem o czymś powiedzieć, co wyczaiłem w internecie i nagrywamy jeszcze, jeszcze raz, że mógł to powiedzieć. Na Do początku. Tak, od początku Cerepotka. Nie, nie, no na koniec chcę powiedzieć tylko jeszcze, że w 2015 ma wyjść live action movie na podstawie profesji. I bardzo dobrze, bo będę tak. miał co oglądać i będę miał o co znowu się kłócić z Pawłem. Znaczy, wiesz. No dobra, no możemy się pokłócić, jak lubię. Ja lubię w sumie dyskutować. I... Możemy się pokłócić, tak, od serca. Tak noże Ale możesz, możesz też dodać, jak nagrałeś, to co powiedziałem, że to nie była kłótnia, to była po prostu dyskusja i ja się z, pod niektórymi względami sławem zgadzam właśnie, że niektóre rzeczy były, mogły być, nie wiem, zrobione właśnie dobitniej, dosadniej albo mieć większy wpływ na świat przedstawiony w mandze, aczkolwiek ja bardziej zwracałem uwagę jednak na to drugie podłoże związane właśnie z tą nierównością społeczną i według mnie to było spoko. Wiecie, ja tak mam, że yy, jak... No czasami coś mnie porwie i wtedy... Znaczy spodoba mi się. Naprawdę będzie... Nazwijmy, że uderzy w czuły punkt. I wtedy rzeczywiście na wiele rzeczy przymknę, przymknę oko. Natomiast jak czytam coś, co jest po prostu dobre, co jest okej, okay, to lubię się, czep lubię się czepiać. I zobaczy, starałem zobaczy, się zobaczy, naprawdę się tego profesji nie czepiać, bo naprawdę nie, nie, nie ma czego, tak? Bo no, pewne rzeczy trzeba po prostu puścić, no bo to jest manga, no bo. No, bo po prostu tak, taka konwencja, tak? To musisz zamieścić w audycji. Tak. No i dobrze. To A tym samym taki... jeszcze, żeby się zmieścić. Scriptum. Żeby się zmieścić w Krisku. Jak tu mieszko, już wyłączam.